Cześć Wam, tu Alan Watts, słuchacie Cutting Through the Matrix, 22 maja 2016. Wiecie, my często przez nasze ego, przez pokoleniowe ego, które nabywamy, e, pewien czas, w którym żyjecie, myślicie, że to Wasza generacja i ten cały nonsens, e, tak jesteście uczeni. Oczywiście, aby was oszukać, po to, abyście się zgadzali na wszystko, co się w waszym życiu dzieje, myśląc, że to wszystko nowi i tak dalej. W rzeczywistości wszystkie kanciarstwa, które mają miejsce, wszystkie kanciarstwa są po prostu aktualizacjami bardzo starożytnych kantów, które mają do czynienia z zarządzaniem dużej ilości ludzi i nawet włącznie z małymi plemieniami i jednostkami też. Wszystkie są sposobami zarządzania. Zarządzanie generalnie przez tych, którzy chcą wyciągnąć zysk ze stada i byli w tym niesamowicie dobrzy tysiące lat temu, więc gdzie myślicie, że są dzisiaj? I oczywiście to stare powiedzenie, porządek z chaosu, i, i jest to stare powiedzenie, tak chodzi o stworzenie jak najwięcej chaosu się da i w tym samym czasie y, cały czas sterujesz. Jeżeli jesteś jednym z mistrzów, sterujesz kierunek przyszłości, tak żeby samemu z niej skorzystać a w czasie, kiedy wszyscy nie zastanawiają się, co się dzieje. I musicie wręczyć dużym chłopcom, którzy zarządzają planetą, z ich wszystkimi ludźmi frontowymi, frontowymi, grupami frontowymi, ogromne przedsięwzięcie, zauważcie, że są bardzo sprytni w odwrócenie waszej uwagi w inne miejsce. Ma to do czynienia z zachowaniem drapieżnym. Możecie popatrzeć, na przykład na zachowanie ptaków w polu. Czasami znajdują się ptaki w tych tu okolicach, które udają, że mają złamane skrzydło. One budują gniazda i składają jajka na ziemi w wysokiej trawie i wybiegną, zanim zbliżyć się do ich gniazda i pokażą skrzydło, że nie jest złamane i zaczną biegać dookoła z nadzieją, że zacznij ich śledzić, widzicie. Chcę odwrócić waszą uwagę. Bardzo sprytne, bardzo, bardzo sprytne. Inne zwierzęta w Australii są małe jaszczurki, które mogą stanąć na tylnych nogach i gonić za wami, nawet jeżeli jesteście w samochodzie, i nadymiają tak jakby skrzydło dookoła szyi, żeby wyglądać większymi, widzicie, groźniejszymi. I śmieszne jest oglądanie tych gości. Ale widzicie, to są zachowania, które mają pożądany efekt. Istnieje też rodzaj gołębia, który nazywa się tumblr, bo latają w malutkiej gromadzie i w tym samym czasie gokują, spadają z nieba dosłownie. Co one robią, to symulują, że zostały poszczelone lub że umierają i podobnie. Dla jaszczębi, na przykład. Niektóre z tych krajów, gdzie te gołębie były wychowane, miały dużo jaszczębi. A jaszczą, kiedy zlatuje i atakuje swoją ofiarę, inne ptaki, one wtedy fikułkują do ziemi, widzicie? Także te gołębie robią to samo, aby wykiwać drapieżników. To naprawdę fascynujące, ale znowu cofa mnie to do malutkich cząsteczek, które się wymykają, oświadczeń danych przez silnych ludzi, jak Rothschild na przykład, Lord Rothschild, kiedy był zapytany o najlepszym czasie dla robienia pieniędzy, odpowiedział, kiedy krew płynie po ulicach, innymi słowami, kiedy wszyscy inni są w kompletnym chaosie. Jeżeli ty zaplanowałeś, co się stanie, zanim jeszcze chaos wybuchł, mógłbyś też zaplanować, żeby wszystko sprzedać, co tylko ludzie potrzebowaliby w panice, myśląc, że pomoże im to przeżyć, czy przeżyją czy nie, nie interesuje cię. Dla ciebie liczy się tylko sprzedaż twoich produktów, także pomyślcie o tym. Następnie też macie ludzi jak Albert Pike, który powiedział, my nie potępiamy natury. Rozumcie, że nawet od czasów starożytnych do czasów dzisiejszych jest dużo malutkich powiedzeń, które mają do czynienia z ludźmi. Te powiedzenia posługują się niby tak, jakby zwierzęta były przy przykładami, ale chodzi o nas. I jeżeli popatrzycie na duże zwierzęta, które są czczone w niektórych krajach, one wszystkie są rodzaju mięsożernych. Jak na przykład morderczy lew, który potrafi wszystko rozerwać na kawałki, jeżeli tylko chce. Silny, pełen mocy i nie pokazuje za dużo emocji itd. Tak Ale znowu, na tym się nie kończy. Lew mnoży się tylko ze swoimi i kocha swój pomiot, swoje dzieci itd. Tak Widzicie, także. To jest naprawdę malutkie powiedzenie o ludziach, o rodzinach, starych rodzinach, które przez wieki zachowują się podobnie. Świat jest jego domeną, widzicie. I słyszeliście lub widzieliście lub czytaliście Król Lew. O tym ta opowieść była też napisana przez Rudyarda Kipling. Świat jest ich. Odziedziczasz go od swojego ojca, który był jego władcą przed tobą i teraz ty jesteś szefem. Nikt i nic nie może się tobie sprzeciwić. Tak samo jak w dziedzinie ludzkiej widzicie, ci, którzy badali zwierzęta przez długi czas, przez tysiące lat razem z ludźmi, wiedzą dokładnie jak utrzymać siebie w niesamowitym luksusie. W każdym wieku, taka o wiele wyżej niż wszyscy inni. Weźcie na przykład ten niesłychany starożytny handel, który mieli na Morzu Egejskim. Mieli bazy na morzu Egejskim. Morze Egejskie miało ogromną wyspę. Wiemy o tym, ponieważ y, odkrywcy, więc ludzie badali pozostałości tej wyspy i tak jak te wszystkie ogromne wyspy wulkaniczne, niektóre z nich są olbrzymie. Ostatecznie został zatopiony i zewnętrzna obręcz wyspy przemieniła się w małe wysepki ostatecznie. I jeden nazywa się Thera i mają różnych archeologów, którzy dubią na tych wyspach i odnaleźli ogromną, ogromne miejsce, gdzie... Najbogatsi ludzie starożytnego wieku żyli, piękne miejsce oczywiście, piękna pogoda, z widokiem na lazurowe morze, z fajnym wiaterkiem, ale mieli gorąco i zimną wodę w mieszkaniach. Tysiące lat temu, dla ludzi, którzy tam mieszkali i odnaleźli skrupulatne, skrup, skrupulatne wykresy wszystkiego, czego byli właścicielami, ich importy i eksporty, ich szlaki żeglugowe, ich statki i tak dalej, załogę niesamowicie szczegółowe, tak samo jak dzisiaj na przykład. A my myślimy, że wszystko, co się dzieje, dzieje się tylko w naszym czasie. Nie zdajecie sobie sprawy, że technika przyjęcia handlu światowego i używania armii i statków, aby tego dokonać w czasie wojny na morzu, nie ma w tym nic nowego, nic nowego. My myślimy, że zawsze uczymy się czegoś nowego, ale to nie jest prawda. Duzi chłopcy są uczeni rzeczywistości, w jaki sposób utrzymać ten sam system dla własnego dobra. Tylko ludzie myślą, że to nowy fenomen, to na co patrzą w danej chwili swojego życia i kiedy ma miejsce. Ale nie, nie ma w tym nic nowego, a ci, którzy mają władzę, w czasie wszystkich wieków, nigdy się jej nie puszczają. Nie mówią do siebie, mam dosyć tej władzy, lepiej pójdę, zarzucę nogi na stół i wydam kasę. Tak się nie dzieje w potężnych w rodzinach. To tak jakby była ich religia, ich przeżycie na zawsze, ich rodziny, nazwiska są ich religią dla nich, widzicie. I muszą ponosić sukces, muszą kontynuować władzę, widzicie. I następnie mają klasę pomocników, które pracują za pieniądze i za przywileje, za dodatkowe przywileje. Bo jeżeli pracujesz dla tych facetów na górze z pieniędzmi, będziesz obdarzony przywilejami. przywilejami ile tylko sobie chcesz, przez rządy, bo rządy też są własnością tej klasy, która rządzi pieniędzmi. Ci duzi chłopcy dosłownie pożyczają narodom, mogą utopić wasz kraj, utopić. Przez noc, przez decyzję, decyzję jaką podejmą, dwóch, czy trzech, czy paru z nich razem i następnego dnia wasz pieniądz będzie nic nie warty, zero. I wasz rząd zbankrutuje. I zgadnijcie co? Pracownicy rządu nie pozwolą, żeby to się stało, Także będą posłuszni jakiemokolwiek rozkazowi danemu przez dużych chłopców, którzy pożyczały im pieniądze. Bardzo proste. Warząd niczym nie rządzi tak naprawdę. Duzi chłopcy na górze dyktują, kto żyje i kto umiera, kto się utopi i kto nie, widzicie. Bardzo proste. Ale wracając do pozorów i chaosu i całej reszty, w czasie kiedy rzeczy się dzieją, to najpiękniejszy czas, aby zrobić stosy i stosy i stosy pieniędzy, szczególnie jeżeli zostałeś w tym wychowany i wyszkolony. Ale pomaga też bycie psychopatą. Psychopata nie ma moralnych skrupułów. Psychopata nie potrafi odnosić się do uczuć kogoś, kto na przykład został przyjechany przez czug wojenny. Nie umieją się odnieść do jakichkolwiek uczuć. Podczas testu na uczucia, taki człowiek nie rejestruje nawet najmniejszego sygnału, nic się nie dzieje, linia będzie płaska. I taka jest różnica, widzicie, taka jest różnica między normalnym człowiekiem i tymi, którzy naprawdę rządzą. Teraz ja nie mam wątpliwości i nie miałem przez bardzo długi czas, że psychopaci rządzą światem, Taka, tak sprawa wygląda. Dzisiaj psychopatom jest o wiele łatwiej, bo mają profesjonalne public relations i marketingowe kompanie, które wypowiadały się za nich, aby przeregadować mają scenarzystów i twórców publicznego wizerunku i tak dalej. Wszystko jest robione za nich. Jest o wiele, o wiele łatwiej, o wiele. Jeżeli popatrzy, popatrzycie na lata 1800 na przykład i przed jakikolwiek człowiek, który miał moc, nie chciał, być, nie chciał dawać żadnych wywiadów, dlatego jest tak mało informacji, informacji na temat tych, którzy się liczyli na górze czegokolwiek, ale dzisiaj jest dosyć łatwo, bo wszyscy się z nimi zgadzają. Nie ma firmy pod słońcem, która opublikowałaby coś obraźliwego lub coś, co pokazałoby człowieka w złym świetle, zostałoby edytowane natychmiast. Tak wszystko na dzień dzisiejszy jest dopracowane do perfekcji. Jest tak doskonały. Teraz weźmy wszystkie metody współczesnego działania wojennego i pewnie wszyscy widzieli w filmach i tak dalej techniki, jakie niektóre samoloty, techniki, które macie prawo, żeby zobaczyć, używają podczas polowania przez inne samoloty w czasie wojny. Zobaczcie, jak wysyłają szały i mogą robić inne rzeczy, jak rozproszywanie aby zmącić lub odwrócić uwagę, innymi słowami, ścigającego mszału do niektórych folii alumini aluminiowych lub metalów, lub czegokolwiek. Są różne techniki i możecie wystrzelać mszały z nadzieją, że ten, który został wystrzelony w twoją stronę, będzie go ścigał. Widzicie, robią przeróżne rzeczy, aby próbować i oszukać prześladowcy. Ale to to samo, tak jak mówiłem, znajdziecie w świecie zwierząt, są różne sztuczki, które zwierzęta prześladowane użyją na prześladowcy. Tak to wszystko wygląda i tak jak mówiłem, to wszystko było badane i kiedy badasz ludzi, to te same rzeczy są wyświetlane na tym, co ludzie mogliby i powinni by robić, szczególnie, kiedy wy jesteście tymi, którzy tworzą ten pościg. Sztuczka polega na tym, aby ludzie nigdy nie dowiedzieli się, kto ich ściga. Teraz my wiemy na przykład, że Mamy tysiące rzeczy codziennie, które nas dobijają. Nieistotny nonsens, którym nic nie możemy zrobić. To te same otręby, które wam rzucają jak ten szał, widzicie. Dany jest po to, aby was rozproszyć i zająć was rzeczami, które są nieistotne. Ale prawda ma nigdy nie never. być ujawniona dla publikacji. Nigdy. So, zgadnijcie been. co? Nigdy nie była. Nigdy nie była. Ever, ever nigdy, nigdy. Been. Kiedy popatrzycie history, na historię, to tak jakby znalezienie cegły gdzieś tam i musicie dokładnie tę cegłę zbadać i musicie znaleźć and pęknięcie like gdzieś na jej powierzchni które ujawni kompletnie inny świat od tego, co Wam cego pokazuje na zewnątrz. I na tym polega studiowanie historii. Bo nieważne na co patrzycie, film dokumentalny lub książka historyczna, którą czytacie, nieważne co, to malutki chrobot tego, co było zaangażowane w tamtym czasie, w tamtym okresie, związanego z tematem, którym interesujesz się teraźniej. Dosłownie mówiąc o podchodach i intrygach, nie ma nic innego, to labirynt. I to jest piękno por porządku z chaosu, prawda? Dla władców to znaczy, bo mamy ten labirynt, który stworzył i większość ludzi nie jest w stanie pójść do końca i powiedzieć, ja chcę wiedzieć wszystko, co stoi za tym, co jest za wszystkim i tak dalej, i tak dalej. To znowu jest stare masoniczne powiedzenie, to co stoi za tym wszystkim. I kto ma wystarczająco czasu na to wszystko i tak? Czy zdajecie sobie sprawę, jaki piękny jest ten system, w którym nie tylko że chodzicie truchtem, ale biegniecie przez swoje życie? Biegniecie. Także nie macie czasu, żeby rozpatrzyć niczego i to jest piękne, naprawdę, prawda? Pamiętajcie, że całe pojęcie wracając do badania ludzkości, kto miał czas w czasach starożytnych, aby badać kogokolwiek. W klasach i psychopatów i ich dzieci. Pamiętajcie, że psychopaci na górze mają potomstwo z innymi psychopatami, bo nazywa się to sukces. Żeby mieć taki sukces na tym świecie, musisz mieć cechy psychopatyczne. Nie możesz mieć uczuć, które powodują, że e, współczujesz ludziom i może nawet podzielisz się z nimi swoimi pieniędzmi. O nie, absolutnie nie może tak być. Także żeniesz się z innymi psychopatami i masz dzieci, które są naturalnie psychopatyczne, także mają więcej cech psychopatycznych. Tak to naprawdę jest. Oni myślą, że to oni są normalnymi ludźmi. Myślą, że wszyscy inni są głupcami. I wypowiadały się w ten sposób o ludziach, o masach ludzi w ten sposób, bardzo otwarcie, że są głupi. Czasami musisz się zastanowić, kiedy mogą spowodować, żeby całe narody się nawzajem mordowały, jak to zrobili w wojnach europejskich, przez setki lat, razem z pierwszą i drugą wojną światową. I wszyscy dobrowolnie się dołączają, bo propaganda jest tak prymitywna i prosta. Nigdy jej nie zmieniają, nigdy nie konflikuj propagandy dla przeciętnego człowieka, a, a oni są już tak dumni z tego, że, że idą na ubój. Wiecie. Nigdy nie powiedzą im prawdy, dlaczego ta wojna się zaczęła, kto naprawdę za nią stoi, kto ma z niej zysk. Nie mówią im o tym nic. A w książkach historycznych wszystko jest uproszczone, bardzo, bardzo proste i okłamane książki są też najwidoczniej. Najwidoczniej. Weźcie okres, na przykład, który wy przeżyliście sami, wiele z was, i kiedy znajdziecie to, te wszystkie powiązania między grupami terrorystycznymi CIA i wszystkimi innymi służbami wywiadowczymi, które toczą się przez tak długo, jak i historia, którą nam dają tych agencji, I tak zawsze było. Publika nigdy nie wie. I chociaż nawet wychodzi na jaw, kto stoi za tą grupą terrorystyczną i tak dalej, kto finansuje. Nawet fakt, że e, e, naczelni tych tak zwanych grup terrorystycznych byli szkoleni przez CIA razem z MI6 i resztą. Nieważne, dajcie im tydzień lub dwa i wracają z powrotem do tej samej uproszczonej opowieści. O, oni są terrorystami, ci tam są źli. I większość ludzi już zapomniało o zamieszaniu CIA. Nie ma śladu. Mnie to fascynuje. I jeżeli wgłębisz się w historię, nieważne którą część, pamiętajcie, że historia znaczy jego opowieść, to opowieść. Ale jeżeli się wgłębisz, mój Boże, jakie bagno można zagrabić, i co zaskakuje jakąkolwiek litę i oni wszystkich badają, chcą dowiedzieć się, co ciebie napędza, że ty dbasz o te rzeczy, kiedy ci wszyscy dookoła ciebie naprawdę nie dbają. Faktycznie, powiedzą, że to nawet nie jest zdrowe. Zdrowie polega na byciu głupim i durnym i nie interesowaniu się tymi rzeczami. Gdzie cię doprowadzi, spytają. Po co przyjmować się? Po co? Po co? Po co? Po co? Ludzie dookoła Was zapytają, po co? po co? Po co? Po co? Mówi Wam to, że są dosyć szczęśliwi, nie wiedząc. Więc kiedy jesteście szczęśliwi, nie wiedząc czegoś, co pomogłoby Wam w przeżyciu, nawet jako gatunek, jesteście skazani. Jesteście skazani. I to znowu jest cechą w polowaniu. Jak oszukać to, na co polujesz, twoją ofiarę? I dzisiaj mamy różno, różnorodne wabiki, różnorodne rzeczy, aby was zwabić. Różne rzeczy. Co działa na kaczce, będzie działało na innych też. Wprowadzają gości z Środkowego Wschodu, ubierają ich w ich narodowe odcienie, dają im strony internetowe w Brytanii i innych krajach, i rekrutują młodych chłopców, i ich radykalizują. To wszystko już wyszło na jaw w Brytanii i innych miejscach. Wprowadzasz wabik. O, wygląda jak jeden z nas. Musi być jednym z nas. Facie jak jeden z nas. Nie ma nic w tym życiu, w świecie zbierania inteligencji i tak dalej. Nie ma nic, czemu można ufać. I nigdy nie będziecie wiedzieć o wszystkim. Nigdy. Są ludzie, którzy zostali sprzątnięci. Zamordowani, tak. Którzy wiedzieli o wiele więcej niż wy. I to część powodu, dla którego są sprzątnięci, nie dlatego, że są niebezpieczni, ale mogą stać się niebezpieczni. Załóżmy, że się pewnego dnia upiją i rozłoszczą i ujawnią coś, parę cytatów lub oświadczeń lub podobnie. Boom. Wiecie, w tej grze wszyscy są zbędni. Wszyscy są zbędni. Żyjemy w świecie, w którym nie dostajemy nic oprócz disneyowskiej, disneyowskiej wersji. Jest kompletnie sztuczny. Wasza rzeczywistość nie jest prawdziwa. Jest wyprodukowana od początku do końca. Jak jakikolwiek znany film. Tak. Mówiłem przedtem, że... I wejdźcie do sekcji archiwum w cuttingthroughthematrix.com o technikach depopulacji, które cofają się daleko, bardzo daleko do czasu średniowiecza i wcześniej. Niektórzy panowie używali pisarzy, żeby zapisać różne sposoby na trzymanie niskich liczb ludzi i tak dalej. Wiecie, także ale znowu też chcieli, żeby się rozmnażali dla wojny. Kiedy chcieli wojnę na przykład, żeby iść, walczyć z jakimś kuzynem we Francji gdzieś tam. Tak zawsze było, tak zawsze robili. Techniki zarządzania ludzkim stadem, powiedzmy, w ten sposób oni mówią o nas, są bardzo stare, bardzo, bardzo stare. Także nieważne kto najwidoczniej zwycięża jakąś dużą wojnę w historii, dowiecie się, że jest o wiele więcej z tym powiązane niż tylko wygranie jakiegoś sporu o granicach. Zawsze ma do czynienia z nieruchomościami, aby nabyć więcej nieruchomości. W starych czasach starożytnych, nawet zanim jeszcze pieniądz był ujednolicony, pieniądze pochodziły od mężczyzn. Mon, widzicie. Ile masz mężczyzn? Ile mon? To byli twoi niewolnicy. To byli twoi niewolnicy. Tyle jest do powiedzenia naturalnie, ale nie można wszystkiego powiedzieć naraz. Mówiłem o tym wcześniej, ale faktem jest, że nigdy nie będziecie wiedzieć kompletnie jaka jest rzeczywistość, ale jedną rzeczą, którą powtarzam w kółko, to to, że możecie ufać dużym chłopcom, bo kiedy mają swoje duże zebrania i bujają pomysły nazywane balonami próbnymi dla publiki ogólnej, przez malutkie artykuły, czasami duże artykuły w najlepszych magazynach itd., tak programy telewizyjne itd., tak aby wypuścić pomysł, żeby zobaczyć jak go pojmiecie lub żeby was zapoznać podświadomie z pomysłem w pierwszej kolejności że nieważne, jak absurdalnie wygląda w tamtym czasie, nigdy, nigdy go nie odtrącajcie i nigdy go nie zapomnijcie. Bo zobaczycie, jak ten pomysł, który wypuścili, będzie budowany i budowany, aż pewnego dnia będzie miał tysiąc stron i ustawa jest przepuszczana, która decyduje, czy będziesz mógł mieszkać w bliskiej przyszłości, tu, gdzie mieszkasz, jak Agenda 21 XXI wieku. Nadal działa. Nie mówcie, że to tylko do 2030, bo 2030 to tylko jedna część Agenda dwadzieścia jeden, bo wszystko jest robione w kawałkach dla całego stulecia, widzicie. Abyście wyprowadzili się z wiosek i ugrzęźni w mieście i tak dalej, chcą pozbyć się dużej ilości ludzi na świecie. Jest to dosyć łatwe nie myślisz że to tylko przystępowe wojny, jest dużo rodzajów wojen. Jeżeli znajdą wystarczający ludzi oni wiedzą jaki jest punkt krytyczny każdego miasta. Mogą też zniżyć punkt krytyczny w każdym mieście przez zabieranie pieniędzy od miasta, które miały być przeznaczone na reperacje, utrzymanie ścieków i tym podobne. A co się dzieje, kiedy rzeczy nie utrzymujesz, choroby zaczynają się pokazywać. Aby to się stało w prawidłowej kolejności, musisz zmusić ludzi do miasta aktualnie przymusem. Myślę, że mają tyle wyboru, po to wybór istnieje, potrzebujecie dużo wyboru potrzebujecie, bo Because kiedy, kiedy zaczną zabierać prawo wyboru na przykład, na przykład czy możesz jeździć poszczególnym um, samochodem, czy będziecie karani przez jeżdżenie poszczególnymi samochodami, tak jak te przycielne samochody, do których jesteście przyzwyczajeni, jeżeli mieszkacie na wiosce, żeby się poruszać, bo te inne pojazdy elektryczne nie poradzą sobie nic z tego, nie, nie w zimę, nic z tego. Zabiorą to, a powiedzą, o, nadal możecie zakupić samochody elektryczne, wiedząc bardzo dobrze, że nie możecie, bo oni wytrzymają, także wyprowadzacie się z wioski lub będziecie Będziecie karani. Zaczępił na ten temat dziś wieczorem, bo jest bardzo ważny, powiązany ze wszystkim, co mówię. Będziecie karani za mieszkanie na wiosce. Dobrym przykładem jest, well, więc gdzie indziej niż Ontario, wspaniałe miejsce na zaczęcie tego wszystkiego, the, bo zieloni tu rządzą. So, the, the far, ci, którzy left, myślicie, że really. są skrajnie lewicowi, ale na, tak naprawdę Now, nie są. Teraz oni chcieli tę populację, wtedy światowe Plany Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Populacji kiedyś nazywał się departamentem światowej populacji w ale teraz nazywa się po prostu departamentem populacji. Pamiętam, Pamiętam też, że ONZ był kiedyś był bardziej, bardziej szczery, kiedy byli Ligią Narodów. Myśleli, że ludzie po I wojnie światowej y, y, staną na kolana, żeby mieszkać w nauce. Wiecie, nauka, żeby rządziła naszym życiem, razem z tym, kto ma żyć i umierać, aby uratować resztę. Także jesteśmy na poziomie zarządzania ludźmi. Nie potrzebują wojen, które mieli kiedyś. Nie potrzebują takich ilości ludzi również, żeby walczyć w tych typowych wojnach, które mieli, mieli powiedzmy od początku i środka XX wieku. Dlatego, że mają o wiele, wiele lepszą broń na dzień dzisiejszy. Faktycznie mają taką broń, że nie potrzebują żadnych fizycznych rzeczy na arenie wojny. Wszystko jest robione dosłownie przez broń sci-fi przez różne, bardzo zaawansowane, zaawansowane metody elektryczne, ale już więcej nie potrzebują masy ludzi, żeby szli na ubój. Widzicie, wojna jest niesamowicie dochodowa. Niesamowicie dochodowa. Niesamowicie komiczne jest to, kiedy widzicie w Europie, w czasie I i II wojny światowej mieli pięć, pięć głównych oddziałów, niektórzy mówią, że sześć, założenia bankowego, nawet cofając się do Rothschilds i całą resztę, finansowanie wszystkich stron bo mieli się w różnych krajach podczas wojny, wy wypracowując rzeczy między sobą dotyczące eksportów i importów w tych wszystkich w różnych krajach, tworząc niedostatki w niektórych, tak aby ceny wyszły do góry i itd. i przeciwnie, zalewając rynek czymś innym, żeby cenę zarządzł. To wszystko jest zarządzane. I ta moc została wręczona prywatnym bankierom na litość boską. To nie ma sensu, bo jest specjalnie stworzone, żeby nie mieć sensu. Nie możecie stworzyć sensu z wytworzonego złodziejstwa. Wytworzony system, w którym poszczególne rodziny mają więcej mocy, nad najbardziej podstawową rzeczą. Widzicie, w naszym systemie najbardziej podstawową rzeczą nie jest jedzenie, są pieniądze. Potrzebujecie pieniądze, żeby kupić jedzenie. Kiedyś było jedzenie, mogliście je wychować, wyhodować i wymienić, ale nie. Kiedy weszły pieniądze i niektórzy stali się królami pieniędzmi i wszystko obraca się, Około pieniędzy, które same w sobie uh, są zbyteczne. They they Wtedy jesteście ich własnością. Złapali yeah, was. Okay. Mają was. Także, kiedy zwierzę jest polowane, wypróbuje wszystkie sztuczki, jakie może, aby odwrócić uwagę. Kiedy, powiedzmy, drapieżnicy wchodzą głęboko w państwo wroga, wytworzą tam wiele rzeczy, żeby odwrócić uwagę, zanim jeszcze coś się stanie, aby zabrać z czegoś uwagę. Widzicie, rzeczy muszą być proste dla wszystkich, naprawdę, i dla publiki generalnie ogólnie. Bardzo proste, tak jak ich propaganda. I teraz mamy ludzi, którzy powtarzają o jest za dużo ludzi, za dużo ludzi waszego rodzaju, za dużo was ludzi, już was nie potrzebujemy, tych wszystkich ludzi typu klasy robotniczej i tak dalej. I tych bezużytecznych, bezużytecznych klas średnich tych gości też nie potrzebujemy z niższej średniej klasy. Więc w jaki sposób pozbyć się ich? Jak ich przekonać, żeby nie mieli dzieci, więc przerabialiśmy tego historię, wejdźcie do sekcji archiwum na caringulymatrix.com Przerabiałem całą strategię Bernaysa i tak dalej i książkę przez Charlesa Gautona Darwina pod tytułem Następne milion lat, gdzie omawia jak powstrzymywać ludzi od rozmnażania się w zasadzie docelowe populacje, o co to znaczy. I omawia inne pomysły, o których Elita rozmawia, otwarcie na zebraniach światowych o awansowaniu pozostałości społeczeństwa, jeżeli pozbędą się wiecie tych resztek, a reszta awansują. Powiedział, jeżeli tylko przeciętni ludzie, by przestali rozmnażać się ze sobą i pozwolili, abyśmy zapłodnili ich wszystkie kobiety. Bo oni mają lepsze geny, widzicie, ci wszyscy udani ludzie, wszyscy psychopaci. I mówił o tym otwarcie i on o tym mówił też i tak dalej, ale powiedział, że nigdy by nie mogli zmusić ludzi do tego. Straszliwy żal, więc w jakiś inny sposób możesz tego dokonać. Po prostu dajesz im nowotwory i duża ilość ginie i robisz ich bezpłodnymi. Prawie wszyscy dziś są bezpłodni. Po 30 roku życia nie mogą cały czas i cały czas w krajach zachodnich coraz młodsi ludzie mają ten sam problem. Nasi władcy nie lubią, kiedy sami podejmujemy decyzje, widzicie. Podejmowanie decyzji samemu jest niechlujne. Stwarzacie rozleść miejską. To była pierwsza rzecz, o której rozmawiali po pierwszych zdjęciach satelitarnych. O, popatrzcie na tą rozleść miejską, popatrzcie, rozleść miejska. To wszystko powinno być czyściutkie, jak fajna kwadratowa paczuszka, przylepiona tam, gdzie to te miasto teraz jest. Wszystko upchane razem. Cały teren wiejski powinien być dla dysponowania elity, żeby mogli sobie tam jeździć i uprawiać sport i rzeczy tego rodzaju. Ale E, raj dla nich, ale nie mogli spowodować, aby ludzie w latach 40., 50., 60., dobrowolnie się sterylizowali. Przeciękli ludzie nie mogli ich zmusić, żeby współpracowali, widzicie. Włożyli dużo. Zauważcie, że używają Wasze podatki, żeby wyprać wam, wyprać wam mózgi. Włożyli dużo w to pracy, tylko się nie przyjęło. Także weszli i zatruli Wasze jedzenie przez estrogeny i zinoestrogeny itd. i tak dalej i zmuszył Was, żebyście nie mieli dzieci w ten sposób. Dużo osób nawet nie wie, ale aktualnie są bezpodni. aktualnie bezpodni. I to jest jedna część celu, sterylizacja. Ludzie nieodpowiedni, nieodpowiedniego typu, czyli większość ich na dzień dzisiejszy najwyraźniej. I znowu, oni interesują się genetyką dla wybiórczego rozmnażania się i wzmacniania klasy, która im pomaga. Na górze klasy kierownicze, naukowców i technokraców i cała reszta dostają dużo przywilejów, na pewno. Ale dla reszty publiki przebieg jest wolniejszy. Nie pójdziesz i nie popełnisz samobójstwa dobrowolnie i nie... Pójdziesz się wykastrować i And, um, mają dość czekania, aż poumieracie, yeah, chociaż off, umieramy dosyć szybko now. teraz i so jest dużo różnych rzeczy, które powodują wczesną, wczesną śmierć. Raki, jak dobrze control. wiecie, są nieopanowane, And tak to, dużo to ich to jest i tyle typów dziwnych raków nie mają nazw na te nowe. Nisko, zawód wyskakują w miejscach, w których nigdy przedtem nie rozwijały się i pokazują się tak szybko, że nie mogą nad nimi nadążyć. To jest rozwój, co? I nie ma żadnego tragicznego kryzysu, żeby dowiedzieć się, co jest przyczyną tego wszystkiego, czyli wiedzą, co powoduje, czyli jest zamierzone. Jeżeli się ciągnie, to znaczy, że jest zamierzone, żeby tak było, widzicie. Bardzo proste, bardzo proste. Ale skoro ludzie dobrowolnie szybko, wiecie, nie skończą tego wszystkiego, wtedy co możesz zrobić? Robisz to, co robisz, kiedy polujesz na zwierzęta. Używasz różne sztuczki, tak żeby zmylić ich, jaki jest twój prawdziwy cel. I dajesz im bardziej konkretny powód, bardziej istotny powód, dlaczego muszą się z tym wszystkim zgodzić. I to wtedy wymyślili globalne ocieplenie. O, oh, wszyscy zginiemy, wszyscy zginiemy. Tyle ludzi powoduje globalne ocieplenie. O, oh, oh, widzicie? Aż przeciętni ludzie, którzy ugrzęźli w świecie telewizji, dostając, dostając całą rzeczywistość z niego, zaczynają papugować to samo. Przeciętni ludzie, czy nie jest to niesamowite? Czy nie jest to niesamowite? I przeciętni ludzie zaczynają myśleć tymi samymi kategoriami co elita. Bo tylko tyle dostajecie, kiedy oglądacie te filmy dokumentalne, co musi być zrobione i powtarzają to samo słowo w słowo. Tak, dla mnie jest to niesłychane. Kiedy nic naprawdę nie ma sensu, patrząc na to, co oni twierdzą, jest problemem. Jaki jest ostatni problem? Co? Jest za dużo Europejczyków. Aktualnie mają na myśli białych Europejczyków. Otwarcie mówią o tym, wiecie, bo jest to we wszystkich gazetach i w różnych artykułach, gdzie niektórzy z dużych miast w Niemczech, jakaś ko radykalna kobieta aktualnie, stwierdziła, że przyszedł koniec niemieckiego białego samca. I bardzo dobrze powiedziała. Także macie przykład otwartego, uczciwego oświadczenia planu z ich punktu widzenia. Ktoś ich tego, tego, tego uczył od czasu, kiedy gdyby byli małymi dziećmi, wiecie. A następnie oświadczają, że nie rodzi się wystarczająco Europejczyków, żeby spłacać długi w przyszłości. Także sprowadzą muzeumanów, którzy powinni, nawet papież o tym mówił, powinni rozmnażać się z resztkami kobiet europejskich. I to wszystkich uratuje. Ekonomię czy co? Czy jest za dużo ludzi, czy nie? Zdecyduj się. Widzicie, nie ma w tym logiki. Kiedy nie ma logiki, taje się za tym inna przyczyna. Zawsze, zawsze ludzie. Powinni być szczęśliwi, że liczby ludzi zmniejszają się, skoro nadają za dużo ludzi, trudnienie, globalne ocieplenie, dwutlenek węgla. Zdecyduj się, chcesz tą samą liczbę ludzi, chcesz więcej ludzi, czego chcesz. Zatem stoją inne powody. Na pewno pewna grupa chce pozbyć się określonych grup w Europie i innych miejscach. Niewątpliwie, są o tym, o tym dosyć wokalni, ostatnio nawet bardziej, coś niesamowitego, kto korzyści, kto korzyści? Rzeczywistość jest bardzo poważną rzeczą, jeżeli szukacie rzeczywistości i jest bardzo mroczna i jest bardzo niebezpieczna. Bo jeżeli jesteś jednym z nielicznych, którzy mają umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi i masz informacje i umiesz je przekazać fakty innymi słowami, które przynajmniej ludzie mogą sprawdzić sami i, i zobaczyć, tak, zgadzam się z tym lub nie, nie zgadzam się. Faktem jest, że stajesz się problemem. Bertrand Russell powiedział powiedział my próbujemy rekrutować tych ludzi przez stypendia, wspólno normalnych ludzi, normalnych wieśniaków, wiecie. Powiedział tych, którzy są byści próbują rekrutować ich i dać im stypendia do prestiżowych uniwersytetów. Jeżeli uda, jeżeli uda nam się, to będą po naszej stronie i zaczną dla nas pracować, ale muszą zgodzić się, aby zostawić swoje rodziny, jak i, inni, rodzin, jak i inni, którzy też nie należą do rodzin i rzeczy tym podobne. A jeżeli tego nie zrobią, powiedział, i zostaną w swojej społeczności, między swoimi ludźmi lub w swojej klasie, jak miał na myśli, Mogą być wielkim problemem i będą musieli sobie z tym poradzić, powiedział. I powiedział, że będą musieli być wyeliminowani, bo umieją się komunikować ze swoimi. Znowu to okropne słowo, gatunkiem, ojej, a my udajemy, że jesteśmy bezklasowi. Co za szopka, prawda? Co za szopka? Rodzina Bushów, ci grona Stowarzyszenia Czaszki i Kości, która jest jedną częścią systemu inteligencji Czaszka i Kości, ale Bushowie, którzy prawie wszyscy byli członkami mężczyźni, Bush Junior powiedział, do tych dookoła, którzy z nim pracowali i uwzględnili to w książkach i tak dalej. Powiedział, że nigdy nie miał kontaktu z biednym człowiekiem, przeciętnym człowiekiem, pracującym, wiecie. Wiedzą, że pracujący na dole ludzie są biedni, bo upewniają się, że będziecie biedni, nawet jeżeli macie pracę. Ale powiedział, ja nigdy nie miałam kontaktu z biednym człowiekiem i nikt inny kto tu jest. Chcę wiedzieć, jak myślą. Nie mam pojęcia, jak oni myślą, także chciał kogoś znaleźć, żeby zamieszał z biednymi, żeby dowiedzieć się, jak myślą. To mówi wam wiele, widzicie. Teraz jego armie, które używał obszernie, były zbudowane głównie z biednych ludzi. Tacy ludzie zawsze stanowią większość tych armii i umierają w większości też. Ale nie musiał musiałbyś musiał ich osobiście poznać poza robieniem zdjęć dla telewizji i podobnie. Dosyć niezwykłe. Dopóki wy sami okazjonalnie nie znajdziecie się na górze i nie pobędziecie dookoła nich, dowiecie się, że ich rzeczywistość bardzo różni się od tej struty wy wychowaliście się, a oni widzą siebie o wiele bardziej praktycz praktyczni z podejmowaniem decyzji niż wy kiedykolwiek będziecie, ponieważ oni nie mają emocjonalnych przeszkód, naturalnych przeszkód. Kiedy podejmują okropne decyzje z, związane z mordowaniem setki tysięcy ludzi. I my musimy, poważnie, musimy nauczyć się. Lepiej uwierzcie, że cały czas rodzą się ludzie, którzy drastycznie różnią się od was. Którzy nie mają naturalnego poczucia koleżeństwa między człowiekiem i człowiekiem. I naturalnych emocji, żeby pomagać sobie nawzajem w czasach kryzysu i tak dalej. Cały czas rodzą się ludzie, którzy po prostu tego nie mają. Nie mają w ogóle. Ale z pewnością mają drapieżną mentalność króla lwa. Wykorzystywania sytuacji, żeby z nich korzystać. Tak jak powtarzam, każde wojsko potrzebuje niesamowitych funduszy. Wszystko pożyczone pieniądze. Żeby nawet dostać sznurówkę do buta lub cokolwiek, to wszystko dla jednego gościa, jego całe utrzymanie jest na podatników rachunku. Wszystko, co on czy ona dzisiaj potrzebują, za wszystko płacą podatnicy. Ciężki sprzęt jest niesamowicie drogi. Każdy myśliwiec odrzutowy kosztuje miliony. Niesamowicie lukratywne. Także jeżeli myślicie, że wojny się skończą, wybijcie sobie to z głowy. Jest za bardzo lukratywne dużym chłopcom, żeby przestali. A skoro wasze rządy są kontrolowane przez chłopaków z pieniędzmi na samej górze, którzy także kontrolują lobbystów e, wszystkich dużych korporacji, bo korporacje są własnościami banków dla, dla tych, których, którzy o tym nie wiedzą. Niesamowite. Teraz spróbuję zacząć rozmowę o tym, o czym panowałem mówić. Tu jest Ontario. Ontario, jak dobrze wiecie, dla ludzi, którzy mieszkają w Kanadzie, chociaż. Teraz jest bardziej jak Kanada 2. Ontario, Ontario jest ultraliberalny, ultrazielony ultra zielony i tak dalej. Liberał nie jest tym, czym myślicie, że jest. Carl Quigley sam wytłumaczył, że jego organizacja Rada Stosunków Zagranicznych, Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych często byli myleni przez wszystkie machinacje, w którym byli zaplątani manipulacje, policji i tak dalej. Przez kształtowanie przyszłości. Często byli myleni z komunistami, ale nie byli nimi. Nigdy o tym nie zapomnijcie, bo byli gruntowo za założeni przez największych bankierów tamtych czasów. Także pisze tu, używają zmiany klimatowe. Widzicie, używają zmiany klimatowe teraz jako wymówkę, żeby indoktrynować was z powodem, dlaczego musicie wyprowadzić się z wiosek, oddać samochody, przeprowadzić się do zapchanych miast i tak dalej, Gdzie umrzecie, bo Ciężko uwierzyć, ile chorób w nich wybuchnie. Widzicie, tak samo jak wy strzelacie coś z samolotu, kiedy jesteście ścigani, przy odrobinie szczęścia ten mszał będzie przyciągnięty do wabika i tak dalej. Zawsze kryj swój ostateczny cel innym, trochę bardziej dobroczynnym celem, widzicie. Także to chcą zrobić nie dlatego, że was jest za dużo, a dlatego, że chcą uratować tych, którzy z was przeżyją od zmiany klimatu, żeby was nie wytępiła. Także to staje się mantrą, jak jakaś religia. Aż kiedy wypowiecie zmiana klimatu, nikt nie będzie zadawał pytań, bo to jest święta krowa. Nie możecie zadawać pytań, jest święte. Także wywieszę parę artykułów o Ontario i ich szkicu planów, których jeszcze oficjalnie nie wypuścili do prasy, ale prasa i tak jakoś dostała od wtajemniczonych jednym z tych tak zwanych wycieków i mówił, jak was wszystkich ostatecznie przyniosło na samochody elektryczne przez przekupienie i tysiące dolarów, które dadzą ludziom, żeby zakupili tę cholerną rzecz i ostatecznie całkowicie zlikwidowanie silnika spalinowego i rzeczy tego, tego typu. Wasz dom, jeżeli mieszkacie na wsi, nie będziecie nie będzie na was jego stać, ponieważ ONZ zarządza każdą ustawą do czynienia z waszym domem. Każdym przepisem prawa budowlanego i wszystkimi innymi przepisami związanymi z Waszym domem po budowie muszą być non stop unowocześniane i zmieniają przepisy co drugi rok. Szambo, które musicie wymieniać co rok lub dwa. A, tysiące dolarów, na które was nie stać, nie stać was. Jest tysiące sposobów, które mogą użyć, żebyście wyprowadzili się z wioski przez użycie prawa. Prawo jest wspaniałym klubem, prawda? Dużym, dużym klubem. I znowu dostajecie kary na tysiące dolarów dziennie, jeżeli się nie dostosujecie. Tak życzliwy jest wasz rząd w stosunku do was. Tak czy owak, Ontario, wybierzcie te artykuły i możecie poczytać o tych rzeczach, które są wprowadzić... Y Ponieważ nie będziecie mogli sprzedać swojego domu także na wsi, jeżeli że wszystko, chyba że wszystko będzie unowocześnione według kodeksu ONZ. Jeżeli uh, będą jakiekolwiek wycieki uh, ciepła, według uh, nich nie będziecie mogli sprzedać, aż będą naprawione. Tysiące i tysiące dolarów, o wiele więcej niż będzie kosztowała, będzie kosztowała naprawa niż dom jest warty. I taki jest Pan, widzicie. Także wywieszę ten i parę innych artykułów na ten sam temat do czynienia ze zmianą klimatu i plany na klimat i czy prowincje w Kanadzie powinny się na to zgodzić czy nie, ale dobrze wiecie, że już, że już to wprowadzają, tak jak i w niektórych miejscach w Stanach też. Niektóre prowincje w Kanadzie połączyły się z niektórymi stanami w US i omijają was rząd federalny i całą resztę. To wszystko było załatwiane lata temu. Zawsze tak jest. I to wszystko jest załatwione przez prywatne organizacje, które na samej górze są jedną i tą samą organizacją. Także artykuł napisany przez Rex Murphy'a skok przy do Ontario z na nowym planem na zmianę klimatu który będzie piekłem. Najlepiej to by chcieli, żebyście przestali żyć. Nawet chcą skończyć używanie gazu naturalnego w domu na ogrzewanie, także skoro zakazują drewno do pieców na drewno i zakazują gaz naturalny, chyba że już zakazali koks, z czym was zostawią? Kto korzyści? Mówił, że zakażą, zakażą olej. Czy nie jest to dziwne, co? i tak dalej, i tak dalej, i w ten sposób robią te rzeczy, także wybierzcie te artykuły o Ontario w Kanadzie i te wszystkie rzeczy rzekome, które będziecie musieli robić, jeżeli macie dom na wiosce i co z wami zrobią, jeżeli nie dostosujecie się i pamiętajcie też, bądźcie jak terrier, terrier, który ściga zająca i ten zając zawraca bardzo szybko i zmienia kierunek i widzicie jak ten terrier biegnie za nim i robi to samo. Nie odwraca uwagi, nie nabiera się na sztuczki. Widzi, za czym biegnie i trzyma cel i nie poddaje się. I wy musicie być tacy sami. Nie bądźcie zmyleni przez zmienianie terminologii związanej z dopięciem tego samego celu. Nie nabierajcie się na, o, o my mieliśmy wasze dobro na myśli dla was wszystkich przyrodnionych ludzi. Dowiecie się też, że jest następna część, część tego monopolowego kantu, nazywa się Zielony Bank, założony przez e, paru lat temu i wiemy, że Rothschilds i inni duzi gracze są zamieszani. I dowiecie się, że nawet kredyty na dwutlenek węgla i tak dalej już przebijały się przez te banki i wytwarzają fortuny dla ludzi, którzy są właścicielami. Wiecie, ile odsetki możesz zebrać przez noc na biliony dolarów? Niesłychane. Wszystko jest przemyślane przed, przez tych, którzy zarządzają światem. Jak to zmienić? Z inną historię, dlatego że, tak jak mówił, jesteście tym terierem, który goni za tym zającem, a oni wypuszczają tyle rzeczy dookoła was, aby odwrócić waszą uwagę. Non-stop. Na tym polega wasze życie. Na tym naprawdę polega i naprawdę jest to tak doskonałe, naprawdę jest jeżeli patrzycie się w jedną część na przykład, kto był sponsorowany przez CIA, jak grupy terrorystyczne i tak dalej przez długi czas zobaczycie, że jest tak splątane z wieloma innymi częściami tego, czym stała się historia i wojny i de destabilizacje razem z waszymi krajami tymi, które myślicie, że nie są na wojnie kompletnie splątane z polisami i całą resztę, po prostu niesamowite i tak świat jest naprawdę, naprawdę zarządzany. Te uproszczone teksty, które dają wam w książkach historycznych są śmieszne. Kompletnie śmieszne. Kłamstwa są za delikatnym słowem, żeby to opisać, ale są kawałem. Naprawdę, niesamowitym kawałem. Nie tak dawno temu, przed telewizją i radiem, ludzie mieli paranoję. I podkreślam, paranoję, jeżeli chodziło o rząd. Nie ufali mu, poznali ich historię i jak się zachowują i zdaje mi się, że Stany są jednym z tych nielicznych krajów, które aktualnie otwarcie pisały o rządzie i jak jest mistrzem lęku i całą resztą. Uważamy, że rząd że jest rzeczą oczywistą, bo istnieje, tak jak powietrze, także musi być normalne, lub opodatkowanie jest normalne, bo istnieje, bla, bla, bla. Co jest normalne tak naprawdę, jeżeli się zastanowicie? Celem rządów zawsze było kompletne posłuszeństwo ludzi. Maniacy kontroli od czasów starożytnych do dzisiejszych co błyskawiczne posłuszeństwo. Ciężko jest je dostać. Błyskawiczne posłuszeństwo, chyba że Najpierw spowoduje, że ludzie będą myśleć, że są wolni i jeżeli będą tak myśleć, nie dostaniesz błyskawicznego posłuszeństwa, ale jeżeli zagrasz prawidłowo z dobrymi psychologikami, psychiatrami i neurobiologikami, wszyscy na tym samym pokładzie, rozwiązując przed public relations, jak formułować oświadczenia dla publiki, wtedy ludzie przystosują się do czego tylko chcesz, bo będą myśleć, że to dla nich dobra, jak, jak na przykład, że... Duża część powinna popełnić samobójstwo, bo to zwolni globalne ocieplenie. Rozumiecie, co mówię? Jest to bardzo, bardzo proste. Zawsze mieli cel, aby mieć swój własny raj dla Get siebie w the the the przyszłości, the future, z wszystkimi zasobami i bez was wszystkich dookoła, w nowoczesnym społeczeństwie, gdzie nie będą was potrzebowali. Już opublikowali swoje idealne liczby dla świata na litość boską. I oni oczywiście, jako elita, która zarządza światem i górne środowisko akademiczne, którzy siedzą i piszą te wszystkie książki dla was, żeby, żeby was rozłościć, bo oni dla nich pracują, widzicie? Na tym to polega. Totalna, totalna kontrola, totalna. Jaki jest lepszy sposób, niż żeby ludzie myśleli, że robisz wszystko na ich korzyść? Oni nie wyjdą i nie powiedzą, co tak naprawdę knują. Bardzo prosta sztuczka, prawda? Znowu, wiecie, wprowadzacie coś pomiędzy zającem i terrierem, który go ściga, od... o, żeby odwrócić uwagę. Spróbuj odwrócić uwagę i tak dalej. Tego terriera ciężko szukać tego małego terriera. Uwierzcie mi, ludzi jest o wiele, wiele łatwiej oszukać, niestety. Bo my mamy w sobie geny kulturowe. My ludzie, widzicie. I myślimy, że inni ludzie myślą tak samo jak my i odczuwają to samo, co my odczuwamy, ale zgadnijcie co, ludzie. Oni żyją, są wśród was, ale nie myślą i nie odczuwają tak samo jak wy. Naprawdę nie. I jestem pewien, że wiele z was um, poznało niektórych z nich, idąc przez życie. I to szok ich poznać, bo powtarzają te same rzeczy, co ktoś na stanowisku elity by powtarzał. Tak, ja myślę, że jest za dużo ludzi, powinni być wykastrowani, za dużo ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tak gadają. Oni istnieją i myślisz, mój Boże, ci ludzie żyją wśród nas i jeżeli dostaną tylko trochę więcej mocy, już wam powiedzieli, co by z nią zrobili. Tacy ludzie nie są, widzicie, oni nie wierzą w demokrację, wierzą, że najlepiej przystosowani i często najbardziej agresywni powinni panować. Te dwie rzeczy są powiązane, widzicie. I oni umieszczają siebie w tej kategorii, nigdy nie wiedząc, że z perspektywy elity, patrząc z góry, oni nie są godni, nie pasują do pozycji elity i nigdy by się do nich nie zbliżyli. Tak, że będą sprzątnięci po, po tym, jakby, jak, be, jak was sprzątnął. Tak działa świat. Naprawdę to jest, to tak działa. Ale jaki wspaniały to to sposób, to aby wszyscy współpracowali. zmienić swoje zamiary, które są obiecte. oczywiste. Ukryj je. Za, zaciemnij. Twórz, żeby były mniej oczywiste pomiędzy tymi wszystkimi mglistymi oświadczeniami, jak... O, globalne ocieplenie! <grym z określamy> Gaz cieplarny i, antropogeniczne i antropogeniczne, ocieplanie globalne, o, stworzone przez ludzi, o, za dużo ich typu. Tak, czy nie jest to niesłychane? Prawie wszystko, co uważamy za oczywiste, bo rodzimy się w tym, w tym całym systemie który jest nie tylko iluzją, ale kantem. Kant jest iluzją, magicznym zaklęciem. Także to, co widzicie, nie jest tym, co jest tam naprawdę. Tak naprawdę jest. I kiedy pomyślicie o wszystkich przekrętach i kantach, które są popełniane na porządku dziennym, nie tylko dookoła was, w pobliżu, ale w całym kraju, na całym świecie. Szokujące, całkowicie szokujące i zajmuje współpracę między tysiącami, może nawet do miliona ludzi z klasy kierowniczej, żeby tak się wszystko y, poruszało. Widzicie, rzeczy są naprawdę bardzo proste, bardzo, bardzo proste. Zapomnijcie o tym gaworzeniu naukowym. Zdaje mi się, że to Theodore Roosevelt lub Franklin Roosevelt wspomniał o przysłowiu, starym przysłowiu, mówiąc o używaniu faktów, aby udowodnić punkt i jakie jest to niesamowite, że każda strona może znaleźć swoje fakty, aby coś udowodnić. Dlatego też, jeżeli posłuchacie tylko jednej strony, uwierzycie w nią, bo zdaje się być prawdą. Tak samo z książkami i całą resztą. I zdaje mi się, że on powiedział, są kłamstwa, są przeklęte kłamstwa. I bardzo sprytnie jest to wyrażone. I następnie są statystyki, bo kiedy statystyki były wprowadzane, ludzie zaczęli myśleć, że są naukowe i zatem musiały być prawdziwe. Przewyższały wszystko inne, widzicie, bo musiały być prawdziwe, bo to statystyki naukowe, widzicie, naukowe. To nie tylko kogoś opinia. Nie, nie, to zostało odnalezione przez naukę. Na tym polega sztuczka. Bardzo prosta. I przypomina mi to, że, żeby zawsze pamiętać, że wszystko jest proste. A kiedy jest skomplikowane, istnieje dlatego powód, bo ukrywają e nieprawdopodobne oszustwo, nieprawdopodobne oszustwo. Tylko to, zdaje mi się, że to był Abed i Costello w jednej ze swoich parodii w kabarecie, na temat pożyczania 50 centów. Jeżeli możecie gdzieś znaleźć na YouTube, albo gdzie indziej, oglądnijcie, bo mówię wam w tym bardzo dużo o tym, co, na czym cały system polega. Tak dużo o całym systemie. Macie rolę naciągacza, który gra faceta, który pożycza pieniądze. Macie przeciętnego gościa, który reprezentuje was wszystkich, który mu je pożyczy. I oglądnijcie, co się stanie. Widzicie. Oglądnijcie, co się stanie. Tak świat jest zarządzany. Zauważcie, że to wszystko nie jest tematem do żartów. Jeżeli wiecie, co się dzieje i przeciwstawicie się, zajmą się z wami bez żadnych żartów. Użyją jakąkolwiek odpowiednią przemoc, aby się z wami policzyć, jeżeli się przeciwstawicie. Prawda nigdy nie jest mile widziana w skorumpowanym społeczeństwie. Zdaje mi się, że to Orwell powiedział, wygłaszanie prawdy podczas czasu tyranii lub podobnie powiedział, jest uważany jako czyn rewolucyjny. Także tak was klasyfikują jako rewolucjonistów i policzą się z wami w odpowiedni sposób. Tak naprawdę wygląda świat. W każdym razie to nie ma nic wspólnego z tym, o czym miałem mówić dziś wieczorem, ale w ten sposób to za mnie wyszło dziwne, co? Miejmy nadzieję, że może poruszy ten inny temat następnym razem, ale... Ja lubię często pozwolić, aby rzeczy wychodziły w sposób, jakiś, w jaki są zaprojektowane, żeby wyjść. Kiedy wszystko jest przygotowane, wtedy robi się monotonne, prawda? Dlatego ja nie oglądam normalnych dzienników, nawet nie oglądałem telewizji przez lata i lata. I jestem przez to zdrowszy. Dodatkowo mogę studiować ludzi, którzy oglądają, bo niesamowicie jest, jak łatwo im nadać teraz każdą opinię. Posłuchajcie, jak rozmawiają na jakiś temat. Przyswajają nie tylko temat, pomysł, który mają przyswoić, ale też opinię, którą eksperci chcą, żeby mieli. Tak, także to jest naukowa kontrol społeczeństwa która ma miejsce na różnych poziomach także. W każdym razie, ja tu jakoś przeżywam, może, nie wiem jeszcze, zobaczymy. I mam nadzieję, że wy wszyscy też się trzymacie dobrze, bo wszystko robi się gorsze i, gorsze i będzie o wiele gorsze w przyszłości aktualnie. W tym momencie i z przejściem czasu wszystko robi się gorsze, gorsze i gorsze i zostało zaplanowane, żeby robiło się gorsze cały czas. Hemisz też jakoś się trzyma, jest niesamowite, ale zrobiłem wszystko, co musiałem, żeby jego system z powrotem zaczął pracować i zdaje mi się, że jest bez bólu. Ma guzy, ale chyba nie jest w bólu. Także mam nadzieję, że przeżyję te lato i tylko o to można prosić, prawda? Tylko o to możemy prosić. Także ode mnie i od chemisia z Ontario w Kanadzie, dobranoc i niech Wasz Bóg lub Bogowie, i do z wami.